No, 2, 3, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Agnieszka, słyszysz nie? Podcast nie tylko dla Orów, to takie troszeczkę inne radio e, Nie jest to radio, chciałem Ci powiedzieć dlatego tak będę właśnie trochę e... E, no bo to będzie właściwie tak niestety będzie to jest w dużym pomieszczeniu, nie jest studio nie jest wygłuszone tak jest jak jest dobrze it's better now, yeah. Mamy na początek Luke of love, tak jak zwykle, potem zapowiada mnie tu City of Landing Lights i potem już lecimy poczekalnie, ale widzę, że nie da się zrobić inaczej, jak przy każdej piosence ktoś będzie gościem. Czyli w ogóle nie patrzymy dzisiaj na to, co w całości, co w skurcie, to tyle, ile się uda, ile się pewnie. Tak. Gramy wszystkich utworów tak mniej więcej po dwie minuty. Z pominięciem, no może w, tej Florencji podsiadło, no bo to są nowości i ewentualnie może zobaczymy, jak nam pod koniec wyjdzie, czy będą w całości, chociaż pierwsza piątka, czy nie. Dobrze, ale to nie No właśnie nie, dlatego, że część gości jest już teraz na godzinę. O, słyszysz, na 19.00 o 20.00? I oni po 20.00 już pójdą sobie krecz, także muszą przez nich skorzystać teraz. Może się uda. Wprost z Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. 13 milionów można, dopiero mnie nie ma. Ciekawe, ciekawe czy to się uda. Czy ja jestem na antenie? Dzień dobry, wieczór Państwu właśnie, to jest zupełnie dziwna historia, bo tutaj jest dopiero 12 minut po godzinie 18, a w Polsce już 12 po 19. Tak, jakby już było po poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Dzisiaj 1790 wydanie listy, Festiwal Polska Irlandia. Tak, jesteśmy w Dublinie. Agnieszka w Warszawie, Kieran w Dublinie realizuje, a ja chciałem zacząć od podziękowań, bo specjalne podziękowania za pomoc w organizacji tej audycji dla pana Charlesa Flanagana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Irlandii oraz dla ambasady Irlandii w Polsce. No i nie byłoby nas tutaj, gdyby nie ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie. Eee, mamy gości... Proszę powiedzieć głośno Dzień dobry. Dzień dobry. No, już wsiadło wszystko. Tak, jesteśmy tutaj w Radiu RTE. To Niesamowite, bo tak właściwie trochę czuję się nie jak w radiu. Na, na dodatek... Państwo mnie widzą, <grywa> a Państwo przy Radio szczęśliwie nie. Yy, tak się zastanawiałem, od czego by tu zacząć dzisiaj. Kiedyś byłem, opowiem Państwu, na, m, w latach 80. na spotkaniu autorskim w seminarium duchownym. Były takie czasy. Zostałem zaproszony, pomyślałem, skorzystam. Może to tak raz mi się zdarzyć tylko. Wchodzę i oczywiście sied siedzą wszyscy w tych takich swoich fajnych strojach i trochę się przestraszyłem i za za zapytałem, jak się mikrofon otworzył, od czego by tu zacząć? Jak ktoś z końca sali krzyknął, od Whitney Houston. No to ja pomyślałem, że, zdaję, że dzisiaj nie od Whitney Houston, tylko zaczniemy od y zespołu, który no chyba najbardziej kojarzy nam się z listą przebojów po irlandzku. Agnieszka, go! Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla ong. Z zielonej Irlandii. Serdecznie witamy w podcaście nie tylko dla orłów. No i cóż, jak słyszycie, główne skrzypce gra dzisiaj nie redaktor Lewdziński, a redaktor Niedźwiecki. Serdecznie witamy Was ze studia RTI, czyli Radio Telewizja Czyli takie... Polskie Radio, tylko w wersji irlandzkiej. No i Pan Marek już wszystko, wszystko, wszystko powiedział. Zatem witamy Was dzisiaj w podcaście, jakby to powiedzieć, bardzo medialnym, bo będzie Pan na M, czyli Marek, będzie Pani na K, czyli Pani Katarzyna, będzie potem Pan na P, Pan Piotr, będzie chyba na Sajem Pan na K, czyli Kamil. I jeszcze będzie mnóstwo dzisiaj gości w podcaście i zapraszam Was dzisiaj na piękny irlandzki, ciekawy, interesujący i bardzo, bardzo, Dobrze zmontowany podcast nie tylko dla Oru, odcinek kolejny, ja już się pogubiłem w tych numerach, w każdym razie dobijamy po malutku, po malutku do 600, jeszcze trochę nam tego zostało, ale kto wie, kto wie, kto wie, kiedyś miałem, nie, Cingo to był 704, ale Trabat, trabat był no tak. 600 i chyba malu był 600 i potem była druga wersja 650, zatem oczywiście centymetrów sześciennych pojemności. U nas pojemność jest nieograniczona Podcastów jak co tydzień Publikujemy mnóstwo, a w zasadzie tylko jeden Co wtorek, zatem zapraszamy, zapraszamy I będzie się dzisiaj działo naprawdę Dużo ciekawych rozmów, dużo ciekawych wrażeń I przede wszystkim Pan Marek, Pan Marek, Pan Marek Wygląda troszeczkę tak Świuteńko, ale latka lecą Głos zostaje w tym Lecimy, lecimy, lecimy I cóż, podcast nie tylko dla orów Jak co wtorek, nowy sezon, jedenasty Lecimy, słuchamy City of Blinding Lights przeminęła, a podcast nigdy nie przeminęł. City of Blinding Lights zespół YouTube z historii listy przebowych programu trzeciego. Dzisiaj notowanie 1790. Powiem, że od razu po e, wylądowaniu dzisiaj samolotu e, udałem się oczywiście do Tower Records. Stelka kupiłem Ci pięć płyt. Ale sobie 12. <grym <grym> Dangerous. Deflepper to jest dzisiaj na miejscu 50. To podcast nie tylko dla Orwów. DANGEROUS to zespół Deflappers z tym producentowym miejscu 50. Hania odważyła się jako pierwsza wystąpić w dzisiejszej audycji. Haniu, powiedz jak długo jesteś w Irlandii i co tutaj robisz? Jestem od dwóch lat, jestem informatykiem, więc pochodzę z Arsztyna. I podoba ci się tutaj? Tak, bardzo. A kogo chciałabyś pozdrowić? Tata do mnie dzwonił, kazał przyjść i pozdrowić pana Marka, więc jakby pan Marek mógł w tatę, to się na pewno ucieszy. Tata ma na imię? Ryszard. Panie Ryszardzie, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Hania w świetnej kondycji. Jak byłem w 2007 roku w Australii, lista stamtąd zaciała w czasie realnym, czyli tam była 19 do 22, w Polsce 9 do 12, to było dokładnie to samo. Ja mogłem się porozumieć Michałem, który realizował wtedy listę, tylko przez te głośniki. Na początku myślałem, że, po, po, że potnę się w Paski, a potem się okazało, że właśnie dla ludzi, którzy przyszli, to było najciekawsze, bo to była taka kuchnia listy, jak to wygląda. Tylko tu niestety Agnieszka się sprzęga, nie wiem, ona zludnia się. Jak... Przycupnąłem sobie tutaj na samym, na samym końcu studia w kąciku i słyszycie pozdrowienia. Co piosenkę ktoś podchodzi, co piosenkę ktoś pozdrawia, co piosenkę ktoś mówi jak długo jest w Irlandii, jak dobrze mu to jest, albo... Może nie, dobrze? różnie bywa w każdym razie słyszycie interakcja, interakcja, takie studio otwarte. Jest tutaj nas. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery rzędy, mniej więcej po 10 osób, czyli 40, z 41 i co godzinę, co godzinę ludzie się wymieniają, ale ja tutaj z Panem Piotrem Rakowskim. Pozdrawiam go serdecznie. Mogę wam nawet powiedzieć, co jest na pierwszym miejscu dzisiaj na liście. Słuchajcie, pan, pan Marek sobie żartuje, Piotr Jarakowski, czyli taki prawie główny człowiek w ambasadzie polskiej rozesłał, roz, rozesłał maila, mówiąc, że pan Marek będzie i kto by chciał się z nim spotkać, no i trudno byłoby mi taką okazję przeoczyć, trudno byłoby mi i spotkać się z panem Markiem i trudno mi było, by nie być na liście przebojów, no bo to kurczę kawałek mojego życia I nie tylko pewnie mojego, ale większości z was gdzieś każdy kiedyś listę słuchał. W każdym razie siedzę sobie tutaj ciutko w kąciku pozdrowienia, przechodzą, piosenki przechodzą, ludzie podchodzą, odchodzą. No i ja też pewnie swoją kolekę gdzieś tam na końcu będę miał. W każdym razie, w każdym razie lecimy dalej i czas może zapytać ludzi, co myślą o... Panu Marku o spotkaniu, o tym wszystkim. Lecimy dalej, bo dzisiaj w podcaście naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Zatem wychodzę z kącika, biorę mój mikrofon i lecimy dalej. Lecimy dalej słuchać, nagrywać i publikować dla Was. Czyli podcast nie tylko dla orów, 11 lat. 11 lat. Nie brzuch, już małem. Tak, nie tak, tak, tak, tak. Drodzy Państwo, to macie jeszcze okazję na jakieś 5-7 minut popek z redaktorem Magiem, a potem muszę wyprowadzić i wprowadzić nowe. Ale no tych chłopie, tej listy nie wrzucaj na, na Facebooka i Irlandii z Wyspy za morzami, Henna z wspólnoty europejskiej Nadaje nie tylko dla ja, ja, ja. Nie, to może być. Serdecznie witamy, organizator tej całej e, imprezy, albo współorganizator, pan Piotr, e, sympatyczny, przystojny. Właśnie tak się zastanawiałem, który z panów jest bardziej przystojny, czy tam ten pan siwy, czy ten pan troszeczkę łysawy. E, podcast nie tylko dla olów i ambasada polska. Chciałbym się spytać, e, jakie wrażenia ze spotkania z panem Markiem? Po pierwsze nie trochę łysawy, tylko łysy, tak? A po drugie takie emocje, że można łyżkami jeść. Aha. To pierwsze spotkanie z panem Markiem? tak już była okazja na wyspie Trzy godziny listy i trzy tury ludzi. Słyszałem, że ta trzecia grupa, do której już niestety nie dobiję, bo już tak zostałem prolongowany do drugiej, ta grupa druga i trzecia, to już w ogóle tam będzie, będą tłumy. No, myślę, że no będą tu trochę kolanami, ale to się nie możemy przesadzić, bo nas z RT wyrzucą. Mm. Niestety ograniczenia lokalowo i bezpieczeństwa wymuszają. Chcieliśmy mm. mieć większe miejsce, zabrakło e, mm. No mamy to, co mamy, ale myślę, że ci w studiu i ci to, co nas słuchają, pasują zadowoleni. Nie wiadomo, czy koncert Kai. nie niedługo, czy pan Marek zostaje na koncert, będzie śpiewał z nią, słyszałem, ale to jest niepotwierdzone. No, co mogę potwierdzić, że nie będzie śpiewa z nim, natomiast Aha. będzie z nim jutro w Markomani, także zapraszam do słuchania. Aha, to ładnie, to dobrze, to dobrze. A Markomania będzie też będzie można się dostać, czy nie bardzo? No niestety, zostaliśmy już małe studiu, takie na no, trzy krzesła dla gości. Także będzie Aha. tylko Marek i zaproszeni. Adam Bielecki w pierwszej godzinie, w drugiej Aha. Aha. Adam Bielecki to te, ten co po góra chodzi. Dokładnie tak, będzie pewnie Marek pytał, jaką muzyki słuchają himalaiści. Aha, pewnie tam, tam jakieś te, jak to się mówi, te y... Nie hinduskie, tylko himalajskie te wszystkie zen takie, żeby się uspokoić przed, przed, przed, przed wejściem. Akurat wie pan co, jest taka sprawa, bo ja tutaj się bawię podcastinga, mój kolega w Holandii co nadaje, ma na podcast hochlander.net właśnie się wspina na E, Monteverest, tylko ma tam milion kamer, milion dźwiękowych rzeczy i nagrywają takie jakieś nowe doświadczenie, e, więc, więc pozdrawiamy tutaj Przemka, ja Pana już nie ciągnę, bo Pan tutaj chodzi i rozdaje autografy <grym> i pozwala ludziom tutaj po prostu podchodzić do Pana Marka, bo kolejka jest e, duża. E, bardzo fajne zdjęcie zrobiłem, to potem Panu wyś wyślę, bo jest kolejka do Pana Marka, ale to troszeczkę wygląda tak, jakby była kolejka do Pana, jakby do, do spowiedzi, bo same dziewczyny czek czekają w kolejce, <grym> więc, więc tutaj tylko trzeba by... Następny rozgrzeszenie. Przyjmowałem, tak, zrobię, zrobię, zrobię, ładnie ładnie. zrobię ładny montaż i, tam, i, i, i wrzucimy na stronę ambasady, że po prostu e, z, o, z ciekawym podpisem. Więc, więc e, to tyle. Ja już nie będę nagrywał, bo Pan Marek mówił, że chciałby dowcipy polityczne poopowiadać, więc ja już więcej nie będę nagrywał. I cóż, ja dziękuję e, potrójnie za spotkanie z Panem Markiem, e, podwójnie za to, że moja ulotka, w na zasadzie nasza, jest na stole. No i po pierwsze dziękuję za to, że taka fajna impreza dzisiaj właśnie chociaż myślałem, że tak za bardziej więcej się dzieje a tutaj Pan Marek coś mówi, ciach, następna piosenka następna piosenka, myślałem, że on tam tańczy pomiędzy tymi piosenkami albo coś a tak spokojnie, spokojnie no, może zatańczy ale no. ma, ma, ma, myślę. dla tej grupy wybranej, wybranej mówić, trzeciej tak, dla trzeciej, albo tej, po trzeciej Dobrze. to tyle i dziękuję Dzień. i do usłyszenia I, i do zobaczenia do usłyszenia w sobie na koncercie Kaj dziękuję bardzo, bardzo, tylko zobaczenia. nie tylko samo. Nie tylko dla żona, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów. Kamila, słuchaczka Polskiego Radia i wielbicielka Listy Przebojów. Chciałem się spytać, jak wrażenia? Cudownie. Moje tak. marzenie z czasów jeszcze liceum się spełniło dzisiaj, mhm. zobaczyć pana Marka na żywo. Wielbicielka listy przebojów, ale wielbicielka pana Marka też. Z, z czasów liceum, czyli całkiem niedawno, bo koleżanka wygląda na całkiem młodziuszką. No, dzięki. Z liceum i studiów, to już 9 tak. lat temu. Aha, to wtedy pan Marek pewnie miał bardziej ciemniejsze włosy, teraz taki już mini brzuszek <śmiech> i, i, i, i, i szary. Osoba ta sama. A co Pani robi po liście? Po liście to też nie wiem. Ogólnie zajmuję się produkcją, reżyserią filmów krótkometrażowych. O, fantastycznie, fantastycznie. Też już 9 lat tutaj mieszkam. Aha, tak właśnie. Czyli ja radio, Pani film. No, czyli kreatywne bestie. Ostatnie pytanie, chciałam się spytać, jakieś ulubione piosenki na liście? Czy słucha Pani regularnie, czy raczej e tak mniej? Ostatnio już troszeczkę mniej, ale generalnie jak szukam dobrej muzyki, to zawsze na listę się wybieram. No dobrze dobrze, to było pierwsze wejście audio tak, tak, pierwsze wejście audio pani tylko, pani Kamila my tu już jesteśmy na ty, ale tak podcast to jest poważna sprawa, więc my tutaj mm -hmm. przez pani więc pani tutaj filmy różne ciekawe ale właśnie głos też ma całkiem miły, więc do radia się nadaje zatem dziękuję bardzo i lecimy lecimy dalej. Dziękuję. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orgut. Jest 9 minut po godzinie 9 w Dublinie. Dzień dobry Państwu, nie zdążyłem powiedzieć. Zaczynamy irlandzkie wydanie Markomanii. No ale teraz zdarzy się coś niezwykłego. Oto bowiem właściwie większość, a praktycznie całość z tych nagdań, które pojawią się teraz od teraz do godziny 12, do końca Markomanii, to są piosenki, których które jeszcze nigdy nie słyszałem. Nigdy tak się nie dzieje, bo zwykle przesłuchuję płyty, ale tu nie było jakich dziewcząt. Był jeden z najdłuższych dni, jakie przeżyłem ostatnio. Lista przebojów odnajdą Państwo notowanie na naszej stronie internetowej polskie radio. Pojadu Kośnik trójka. Po liście jeszcze długie Polaków rozmowy, a potem krótka noc i dzisiaj ta audycja, ale w międzyczasie miałem okazję odwiedzić duży sklep z płytami. I przyznam się, że kiedy wszedłem i spojrzałem na półki, przestraszyłem się trochę, bo nie znałem właściwie żadnych ani wykonawców, ani płyt. Pomyślałem sobie, no tak, no będzie, będzie porażka, ale po malutku, po malutku. Od A, potem przez B, przez C. Przeszedłem przez cały alfabet i dla sterki nabyłem 5, a dla siebie 12. Nie będę ukrywał. No i z tych 12 właśnie dzisiaj sporo pewnie się pojawi. Yy, mamy gościa z ambasady w Dublinie, Piotr Rakowski, szef Rady Programowej Festiwalu Polska. Jak to mówi się to drugie słowo? Panie redaktorze, polska Era. Polska-R. Era. Tak, troszkę bawicie się tutaj też językiem, bo jaki jest tytuł yy, festiwalu? Slogan. Dzień dobry państwu, panie redaktorze. Z sloganem festiwalu jest the crack will be dobry. To jest parafraza z jednej z piosenek tutaj śpiewanej często w Irlandii, gdzie pada takie zdanie the crack will be mighty, czyli zabawa, związany czas będzie ciekawy. No i chcieliśmy to połączyć z jakimś polskim słowem, tak wyszło. Wczorajsze wydanie listy było absolutnie niezwykłe, bo właściwie czuło się taką dobrą, dobrą atmosferę i pozytywną energię. Ludzie przyjechali właściwie z całej Irlandii, nie tylko. Ja myślałem, że to będą tacy, wiesz, no, tutaj z ulicy pozbierani, a to okazało się, że to były zawody, żeby się dostać na wczorajszą listę. No i żebyśmy rozmawiali ze słuchaczami, którzy wchodzili. No, ja żałowałem, przyznam szczerze, że to studio było trochę za małe, że można było jeszcze więcej osób zaprosić i zapisy, kto pierwszy ten lepszy, ale no, to, tak jak wszyscy wychodzili i miałem takie poczucie, że te emocje były tak pozytywne, że można było je łyżkami jeść. A chciałem Ciebie zapytać jeszcze, jak się pracuje z Irlandczykami tak generalnie? Z Irlandczykami się pracuje bardzo dobrze, chociaż trzeba się przyzwyczaić, że no, jednak czasami pewne różnice kulturowe się pojawiają. Tak jak przyjechałem tutaj trzy lata temu na wyspę, to wszyscy mi mówili, że muszę zapamiętać jedną podstawową tezę, która się zawsze tutaj mówi i którą moim zdaniem bardzo często hołdują Irlandczycy, czyli no worries, nie przejmować. Się. No to prawie jak w Australii, oni dodają jeszcze no worries, might. Tutaj czasem się może pojawić, ale tak. No i to, to trzeba mieć na uwadze, jak się z nimi współpracuje, bo ja niestety pewnie za mocno się czasem spinam, za bardzo się denerwuję i to ich no worries bardzo mnie rozładuje. To miejsce, w którym jesteśmy, czyli Radio RTE, też niesamowite, bo to tak trochę wygląda e, jak nie radio. znaczy To ogromny jest. studiów jest, nie wiem ile my jest, nadajemy ze studia 7. E, pięknie wyposażone, wszystko dobrze działa, wszystko gra, ale też oni tak podchodzą trochę do tego, że tak właśnie przyszliśmy kwadrans przed godziną dziewiątą i tak naprawdę e, nie było wszystko dopięte na ostatni guzik, a jednak wszystko działa. Przyznam szczerze, ja już się denerwowałem, ale patrzyłem na podejście już chyba takie bardzo pan pana redaktora, te no worries, że tak, jest ja za 15 nie. stoimy i nikogo jeszcze nie ma. No i czy to poleci, czy nie poleci, się udało. No tak. wcześniej nie, nie dopchałeś się do pozdrowień na liście, to może dzisiaj chcesz kogoś pozdrowić. O, zaskoczył mnie pan redaktor. Bardzo serdecznie pozdrawiam moje dziewczyny, Martę i Ole, które przez ostatnie kilka tygodni nie specjalnie mnie mogły widzieć. No i zgodnie z tradycją pozdrawiam również matrosa. Piotr Rakowski, szef Rady Programowej Festiwalu Pol Pol Polska... Polska Era, Polska Era. okej, okay. może się do końca audycji uczymy. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla mnie. When you by the cover When Witam serdecznie podcast nie tylko dla i Słyszycie dzisiaj bardziej tak dokumentalnie, bardziej poznawczo redaktora Dawidzińskiego. Dzisiaj mniej, mniej, mniej. Ale czasem tak bywa. Czasem ktoś inny ma więcej do powiedzenia. Zatem dzisiaj redaktor Niedźwiecki, redaktor Rakowski, którego słyszeliście i też fajne dziewczyny. Więc... Lecimy dalej z tym podcastem, lecimy dalej. Jedenasty sezon podcast numer 1200 pięć. I cóż, pan Marek nadawał, pan Piotr też nadawał, zatem teraz czas na dziewczyny już takie doroślejsze. Zielonej Irlandii, z wyspy za morzami. henna z krajach wspólnoty europejskiej, nadaje nie tylko dla orłów. Kaja w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak wygląda Cindy teraz, takie włosy ma. Bardzo ładnie wygląda, bo ona się ta, nie takie, starzeje. Takie jak ja. Pozdrawiam no. wszystkich z Dublina. Cześć, mamo. Mama mi napisała, że właśnie siedzi przed radio odbiornikiem i słucha trójki i czeka, aż się pojawię, więc pozdrawiam. No właśnie, pojawisz się i to na dodatek na dużym koncercie, bo on zapowiada się na taki prawdziwy koncert, duży, w niedzielę wieczorem, prawda? Tak, tak, tak, tak, ale ciebie nie będzie niestety już, a tak. szkoda, bo to jest bardzo ciekawy projekt. Otóż połączyliśmy siły e, z irlandzkim zespołem Kila. i jest to bardzo ciekawe doświadczenie, które zupełnie wyłamuje się jakby z naszej konwencji poukładanego takiego grania, no, no to też mnie wiele nauczyło, dużej fleksybilności, takiej no, elastyczności. Przemili ludzie, ciągle się śmiejemy. Niestety jeszcze nie udało mi się zwiedzić Dublina, ponieważ całe dnie spędzamy razem na próbach. Natomiast no, próby odbywają się w magicznym miejscu. Otóż mamy zagospodarowaną, przepiękną salę w dwu, dwu, dwustuletnim domu który jest praktycznie jak muzeum, ale jest tam totalny rock and roll. Ten dom należy do Mariny. Marina jest położoną perkusistę z The Police. Przez ten dom przewijały się i stąsi, i wszystkie inne możliwe legendy muzyki, więc ten, ten rock and roll jest naprawdę wszechobecny, mm -hmm. przesiąknięte jest to miejsce muzyką, i myślę, że nam się to udziela. Nam wtulują w tym wszystkim psy, konie, owce i naprawdę jest no, bajkowo. A myślisz, że to jest szansa, że coś z nimi zrobisz więcej? Czy to jest taki jednorazowy strzał? Y ja, i, i, z nimi jest tak, że każdy z nich jest jakby zupełnie z innego miejsca. Im samym jest się nieraz ciężko e, e, złapać i, i coś wspólnie zrobić. Natomiast myślę, że Gdzieś jest to też spełnienie moich marzeń, ponieważ mi się bardzo marzyły takie dudy irlandzkie rytmy i ten bębenek magiczny taki, na którym się gra, takim piórkiem, więc jestem totalnie zakochana właśnie w, w Ronanie, który gra na tym bębnie i być może, kto wie, czy... Czy gdzieś jednak spełniając tak naprawdę już, żeby słowo stało się ciałem, to moje marzenie, czy nie zaproszę tych muzyków do, mm -hmm. do wspólnego muzykowania. Fajnie by było. Ja jestem tak otwarta na wszystko i tak muzyka podnieca. I tak ta różnorodność i to, że można naprawdę skracić coś wspólnie. I nadać temu nową wartość, to jest tak podniecające, wow. No a jaki to będzie koncert? To będą rzeczy trochę twoich, trochę ich? czy? E, tak, tak, tak. Pomieszaliśmy się. Dla nich, myślę, oni mieli nieco łatwiejsze zadanie, bo jednak spisać sobie nuty, wysłuchać piosenek i nauczyć się ich grać jest o wiele łatwiej niż zapamiętać bardzo trudne, irlandzkie melodie. No i przede wszystkim opanować język, bo to jest... Coś nawet dla mnie trudniejszego niż chińskim. I mi się zdarzyło w moim życiu śpiewać po chińsku. I Ponoć Chińczycy dają sobie ręce obciąć, że śpiewa Chinka, ale faktem jest, że ja nad jedną piosenką pracowałam półtora tygodnia z Chinką. Aha. Natomiast tutaj musiałam się w, w lekko ponad tydzień uporać siedmioma e, piosenkami e, w języku celtyckim, gdzie najpierw musiałam w ogóle odkodować, co oni tam śpiewają, bo naprawdę to zupełnie inaczej się czyta niż się pisze. To, to, język jest, to jest w ogóle nie To jest masakra jakaś, ale okazuje się, że... Można, że można. Oczywiście jak zobaczyli e, e, e, moje fonetyczne spisanie e, tych słów, mało co nie umarli ze śmiechu, ale jak przychodzi co do czego, do, do śpiewania, okazuje się, że brzmi tak samo jak, jak e, wtórujący mi wokalista i o to chodzi. E, myślę, że na tyle to panowałam, że właśnie już nawet nie mam tremy, bo przed pierwszą próbą trochę się trzęsłam. Ale, ale teraz już jestem całkiem spokojna. Co więcej, z Iwonką wczoraj, moją chorzyską, postanowiłyśmy w plec też trochę polskiego folkloru. W to więc będzie nawet fragment w ich irlandzkiej piosence, fragment Pieją kury, pieją, nie mają koguta. <gry> <gry> Także tak. <gry> A jak oni reagują na te, na, twoje, na te twoje utwory? Fajnie jest, fajnie. Ja myślę, że... Oni nawet chyba są w lekkim szoku, bo nie spodziewali się chyba takiego profesjonalizmu z naszej strony. E, myślę, że też nie, nie byli przygotowani na to, że ja tak opanuję język i ich piosenki. Wydaje mi się, że byli przygotowani raczej na to, że będziemy dłubać naprawdę w materii, że jak się uda 3-4 linijki wyciągnąć, to, to będzie super sukces. A tu się okazuje, że, że ja opanuję całe piosenki. No kurczę, szkoda, że cię nie będzie, szkoda, że państwa nie będzie, ale jakieś fragmenty może uda się państwu przekazać za pomocą mojego fanpage'a na przykład. Tak, żebyście chociaż troszeczkę mogli liznąć tego, co, co w niedzielę się wydarzy. A oczywiście wszystkich Polaków, którzy nas w tej chwili słuchają, a mieszkają tutaj w Irlandii, bardzo serdecznie ten koncert zapraszamy, jeżeli jeszcze są bilety, no, ale mam nadzieję, że jeszcze są. E, niedziela, koncert Kai i Kila, a Kaja wpadła tu przy i powiedziała, pan w Warszawie się nie możemy spotkać, a tutaj na Izlandii, Zapraszaj mnie, zapraszaj. No, ja chętnie bardzo. Widzisz, jaka gaduła jestem, muszę no, zdążyć. ale to właśnie o to chodzi, poplotkujmy jeszcze trochę o tobie. Okej, okay, a powiedz mi, jak to wygląda logistycznie, na ile wcześniej musi, znaczy ambasada musiała się do ciebie odezwać, żebyście wygospodarowali ten czas i byli tutaj teraz na takim festiwalu. Kompletnie nie mam pojęcia. Bo to nie twoje e, zadanie? Nie, nie, nie. Moim zadaniem zawsze jest opanować materiał, być profesjonalna, gotowa. E, e, natomiast e, no myślę, że te, to, to, to nie są łatwe projekty, bo naprawdę trzeba pogodzić wiele, wiele interesów, wie, wielu ludzi, którzy mają swoje zajęcia. Wiesz, nieraz ciężko jest nawet na tą jedną próbę umówić e, muzyków. Wczoraj na przykład robiliśmy próbę bez bębniarza, z samym basistą, a kiedy przyszedł bębniarz po dwóch numerach, basista musiał pójść. <głosy> to jest taki prosty obraz tego, że ta logistyka wcale nie jest... Łatwa i... Nie będę no. cię pytał o to, jak ci się podoba... podoba w Dublinie, bo nic nie widziałeś no nic nie... znaczy Kiedyś byłam, byłam dziesię... jak obliczyliśmy, 10 lat temu byłam w Dublinie, występowałam w show takim talk show, bardzo popularnym talk show telewizyjnym, niestety nie pamiętam jak się ono nazywa. Prowadziła taka gwiazda, facet, gwiazda telewizyjna. Zaśpiewałam wtedy Testosteron, było bardzo śmiesznie, ale chyba mam dobre wspomnienia stąd. Dla mnie jest ważne, to, to nie, nie piękne domy, nie, nie, nie roślinność czyni miejsce, tylko ludzie. Tak. I, I ja się spotkałam tutaj z ogromną serdecznością, więc to jest mega ważne. I, i dlatego Dublin czy Irlandia zawsze będzie mi się kojarzyła z ognistą muzyką i e, z dobrym jedzeniem, też bardzo, e, i właśnie z serdecznymi ludźmi. Kaja, na koncercie w, w najbliższą niedzielę, czyli pojutrze. Nie, jutro. Dzisiaj jutro sobota. już, to Ma już jutro. Jutro, jutro, jutro, jutro koncert. Pozdrowienia dla Ciebie i dla całego zespołu. Nie, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Wszystkich. Podcast nie tylko dla to takie troszeczkę inne radio. Witamy w... Nie wiem, jakby to można powiedzieć najłatwiej, Trochę mi się głos się pomimo tego, że prawie 11 lat co wtorek nadaje mój podcast. Pan Marek Niedźwiecki z drugiej strony... Cóż można więcej powiedzieć, guru radiowej Bardzo, bardzo rozpoznawalny głos Panie Marku, na 37. miejscu Kocham Cię jak Irlandię W topie czasów polskich Czy przez ten jeden dzień, jak Pan tutaj jest Zdążył Pan już pokochać Irlandię? Ja pokochałem Irlandię półtora roku temu Kiedy tu pierwszy raz przyjechałem To był już piękny wrzesień Byłem trzy dni i było trzy dni słońca I już mam swoje ulubione miejsca w Dublinie Swoje ścieżki i dlatego pognałem dzisiaj od razu pra, prawie prosto z samolotu do Tower Records, żeby kupić sobie płyt. No bo to jest duża radość, kiedy można poszperać w takich rzeczach, które są niedostępne w Polsce. Koncert Dona Henleya jest, przepraszam, że przerywam za niecały miesiąc, więc ja popędzę tam. O, no to koniecznie i proszę dać relację, jak było. Rzeczywiście, mhm. mhm. no nie ma już Glena Freya, mhm. pewnie już nie będzie zespołu The Eagles, no to trzeba trzymać kciuki za Henleya. Świetna płyta ostatnio. Tak, tak. Chciałbym się spytać, jak wrażenia tutaj, czy ostatnio, jak pan był w Irlandii, też pan nadawał listę z Dublina, czy to był jakiś taki inny, mniej oficjalny pobyt? Nie, to też był pobyt, powiedzmy, roboczy, dlatego, Aha. że miałem spotkanie z, z Polakami, ale nie tylko. To było mhm. spotkanie, podczas którego musiałem mówić po angielsku, duży stres, Aha. dowiedziałem się o tym dopiero tutaj, na miejscu. Aha. Ale jednocześnie mogłem też pobyć trzy dni, pojeździć nie mhm. tylko po Dublinie, ale także mhm. po okolicach. Mm -hmm. Dublin to troszeczkę tak jak Nowy Jork, że to nie jest taka typowa Irlandia, troszeczkę jest taki konglomerat ludzi i trzeba wyjechać trochę poza miasto, żeby poznać Tak, kraj. myślę, że Irlandię trzeba zobaczyć na, na zewnątrz, oczywiście natomiast Dublin, nie zazdroszczę wam tego, że tak myślę, że na półtora roku minęło, a jest, są takie same Korki w mieście oraz... Yy, tramwaj budują, dru, drugą linię tak, budują. Remont, tak, tak, tak, tak, tak. Powiedziałem, bo ja jestem z Poznania, że mamy 24 linie tramwajowe, to oni nie mogli wyjść z podziwu, bo dopiero budowali pierwszą, no ale kiedyś trzeba zacząć, tak to jest. Ale Korki małe miasto, więc może jest więcej czasu na słuchanie muzyki w samochodzie. Może... A, myślę, że radio przetrwa właściwie tylko w samochodach, czyli hmm. jesteśmy nadajemy już praktycznie dla tych, którzy stoją w Korkach i hmm. radio jest jedynym wyjściem, żeby nie oszaleć. Pocholiłem się tutaj... Yy moim podcastem, nie tylko dla orów. Czy coś Pan o polskim podcastingu wie? Tak się troszeczkę branżowo zapytam. Nie bardzo, ale tak naprawdę to ja trochę się w to też bawiłem, dlatego że może to inaczej się nazywało. To po prostu była stacja radiowa nadawana w internecie, mhm. czyli to coś w rodzaju podcastu. I co raz na tydzień nagrywałem nową audycję, którą tam stawiałem. Ona potem była też powtarzana w innych terminach jeszcze, ale też bawiłem się w układanie muzyki na 24 godziny. Fajne, fajna, przyjemna sprawa, natomiast ciągle miałem wrażenie, że słucham tego samego utworu i Aha. dlatego chyba przestałem to robić. Czy to był ten okres właśnie nie, nie trójkowy? Nie trójkowy, tak, ładnie eco Ecofine. Tschüss. us, Sardesia. We But Chance, she's actually. I hope you Cisem, sami i stawem. Nie, są much. I yeah. kochani ludzie moi polscy, mam nadzieję, że macie dobre życie tutaj. Życzę wam jeszcze lepszego. Wow. Życzę yeah. wam, żebyście pomogli w moim kraju zbudować też coś dobrego, koloracyjnego i fajnego. Wow. Um, Nie wiem, czy to pan luźny. że czasami dajcie ciężko, ale Pamiętajcie jedno. To, co mówiłam, co się wydaje, pamiętam. One love, one world, one zabieramy, pan Lop. ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla... Ko kończymy już ten odcinek i Barnaba chciałby coś powiedzieć na sam koniec. Barnabo? Słyszałem o Adamie bardzo dużo. Znałem go osobiście z Tychów, ale nie wiedziałem o ale z... jaki Adam że się spina. Adam, spin. Adam jest słynny ponoć wspinacz. Więc generalnie y, to jest mój znajomy z Tychów. Kiedy jego ja go znałem, to y, on właściwie Aha. nie spinał się. Aha. Przynajmniej tego, co ja widziałem. A, no, ja chciałem czy, że czytam, to czytam, ja się na. w ogóle czytam, nie spinam. Czytam, A. Czyta, A. czytam A. w gazetach, że się, że się spią na, na jakiś tam... Bardzo Góra, no w ogóle się nie spina. To jest. No dobrze, w takim razie dziękuję i życzymy tyle wejść, ile zejść. Zdrowych. Super, dziękuję bardzo. Nie, tak na, na serio, co, coś, coś, co... Materaca. Materaca. Ale, ale, ale to play dla Adama, to jest ostatnie piętro je mojego do... domu, także się wspina. Aha, no wspina się i zawsze, wiesz, wchodzi i schodzi. Mhm. Nie, ale poważnie, co się życzy himalajstom. Bardzo dobrze pożyczyłeś. Tak? Tyle wejść, ile zejść. Dobrze, to widzisz, dobre jestem, tam, dobre. Tyle zejść, ile wejść, ale... Aha. Dobra, to dziękuję bardzo i do usłyszenia. Czyli dzisiejszy odcinek 40 minut w zupełności wystarczy, bo po co więcej. Zresztą odcinek, jak już wspomniałem, wielokrotnie dzisiaj dokumentalny z panem Markiem, z panem Piotrem, z panem Adamem, którego przed chwilą słyszeliśmy, czyli Adam Bielecki, znany himalajsta, który wchodzi i schodzi i, i, i zawsze tyle razy trzeba wejść, leżeć, jak słyszeliście. No i kończymy, kończymy, kończymy i kończymy mini wywiadem z panią Katarzyną, czyli z Kają, bo ona tak ma na imię, jakby ktoś nie wiedział, Katarzyna Szczot, tak dokładnie. No i... i tyle w dzisiejszym odcinku Mnóstwo, dużo dobrych rzeczy się działo, mnóstwo dobrych fluidów, mnóstwo fantastycznych ludzi i Kamil, i Piotr i dziewczyny, i chłopaki i Barnaba, też fantastyczny dużo pomagał i moje grafiki, gdzieś to wszystko powiedzmy tak górnolotnie scaliły więc, więc tak to bywa, a na sam koniec jak słyszycie ostatnie minuty podcastu nie tylko dla orów, 11 lat dla was się nadaje i dzisiaj bardzo ważny odcinek dzisiaj bardzo ważny odcinek z panem Markiem to było główne klub programu, no i na koniec mi na torcie, czyli Pani Katarzyna. Zatem dziękuję i zapraszam na ostatni kilka minut. Chciałem się tylko spytać, hasłem festiwalu był... No. Nie, po polsku będę mówił. Hasłem, hasłem festiwalu był The crack will Be Dobry. Chciałem się zatem spytać, koncert no na pewno... To była impreza? Na pewno była zajebista impreza. No. Nie z kim, ale kiedy Pani znowu tutaj wróci do Dublina? Na pewno wrócę do tych cudownych ludzi, których poznałam. To hmm. Do Skili, hmm. do Mariny, która nam hmm. udostępniła dom na próby. Hmm. Wrócę, naprawdę muszę. Ten dwustuletni muszę... dom, tak? Tak. Muszę tak. wrócić do tych sarenek, hmm. zakarmijąc się jej hmm. marchewkami. Wrócę też do Was, bo myślę, że... Naprawdę dużo jeżdżę po świecie i mam hmm. do, dużo do czynienia z polską migracją. Ale chyba ta irlandzka jest najfajniejsza. Bardzo y, jest interesujące, czemu akurat właśnie tutaj wyjechali ludzie, którzy naprawdę umieją nas godnie reprezentować. Dlatego e, w Irlandii mówi się fajnie o Polakach, z szacunkiem. E, nie, nie wiem na czym to polega, ale mega mnie to cieszy, ponieważ ja ciągle walczę ze stereotypami. Nie tylko tymi, które e, dotyczą Polaków w ogóle, ale te, które dotyczą Polaków, dotyczą mnie samej i bardzo mnie bolą. Tutaj jest fajnie. Tak trzymać. Dziękuję kiedyś, bardzo. E, kiedyś e, e, Nowy Jork, Amerykę e, budowali Irlandczycy. A teraz Z trochę Irlandię Polacy. I Polacy. A Aha. teraz Irlandię Polacy. Więc ale tu jest tak multicult i taka... Polaków jest notacja. troszeczkę. Ale tak właśnie, mm -hmm. bez, bez takich nagonek. Hmm. Mi się to podoba. Super. W ogóle mi się tu podoba. No. Cieszę się i... Cholera, jasna, chyba. Może tu wrócić. No właśnie, to było moje pytanie. Kiedy pani wróci? Eee... Nie wiadomo, ale na pewno pani wróci. Już pani ma przyjaciół i znajomych. I Jeżeli to jest proszę, najważniejsze. To musicie mi obiecać, że nie będę samotna wieczorem? Nie, nie i będzie na pewno większa sala. Okej, okay. <śmiech> dziękuję. My gwiazdy, my gwiazdy. Wczoraj z Markiem Niedźwieckim, a dzisiaj z Dawidzińskim Filipem, czyli podcast nie tylko dla Urów. Panie Piotrze, kończymy tą imprezę, ale spytałem się Kai, nie z kim, ale kiedy wróci. Chciałem się spytać, kiedy wróci Kaja? Bo chyba było to, co chcieliśmy, czyli... Unity. Ja myślę, że było więcej, niż żeśmy chcieli. Znaczy, tak naprawdę ja w pewnym momencie nie wiedziałem, czego konkretnie chcę. Mhm. Wiedziałem, że chcemy połączyć irlandzką muzykę mhm. Kili z polską muzyką, ale właściwie mhm. też nie tylko polską, bo już to przekracza granice Kai. Mhm. ale już tak jak wchodziłem na początek na salę i czekałem, mhm. aż wyjdą artyści, to już tak naprawdę nie wiedziałem, czego chcę, co to właściwie z tego wyjdzie. No a myślę, że tak jak słyszałem i te oklaski, i jak wszyscy mhm. się jednakże tak powiem, emocjonalnie bardzo mhm. reagowali na ten koncert, no to chyba dostaliśmy to, co chcieliśmy. A mm -hmm. odpowiadając na Pana pytanie, kiedy Kaja znów w Dublinie, e, nie wiem, powiem szczerze. Znaczy marzy mi się, że może z tej współpracy coś e, się może narodzi. To jakaś płyta, nie? Tak. Myślę, no że... właśnie, bo było fajnie. Tak. Znaczy ja się trochę tego bałem, czy... czy, czy... No, nie, nie jestem ekspertem od mm -hmm. muzyki, nawet jeśli ją bardzo lubię, czy, czy, czy to zadziała. Czy ten polski folk, irlandzki folk. Mm -hmm etniczne elementy z, z repertuaru przede wszystkim Kali, czy to no. jakoś tak się zazębi, a wy, wygląda na to, że to się naprawdę bardzo fajnie zazębia. No, moim ulubionym fragmentem koncertu to był irlandzki mm. motyw muzyczny i nasze piejo-kury pieją. Mm -hmm. no e, no, to było w audycji, ta... pan Marek mówił i Kaja. Myślę, że tu jest potencjał. Mm -hmm. znaczy, że fajnie byłoby zobaczyć, mówiąc mm -hmm. bardzo kolokwialnie, rezultat tego, mm -hmm. że rzeczywiście Polacy z Irlandczykami to nie jest tak, że to gdzieś tam czasem jest mo może lub nie równolegle, a przynajmniej muzycznie, że to można połączyć, że to nie musi być oddzielne. No. Dobra, wysłałeś już te same że później wrócisz dzisiaj? Tak, wysłałem, uprzedziłem, że mam klucze, że, nie będę, że nie będę hałasował, że będę grzeczny. Dziękuję jeszcze raz za współpracę, za to, że mogłem być małą cząstką tego ja wszystkiego. I... Ja również bardzo dziękuję. No i cóż, do, do zobaczenia, do usłyszenia za rok. Nie? Zobaczymy, tak jak to będzie. Dobrze, Dzięki bardzo. Dziękuję, tak. bardzo. dziękuję, tak. bardzo. dziękuję. Tak. bardzo. Kamil. Tak, słucham. Ostatnie słowo w ostatnim momencie podcastu. Chciałem się spytać to, co się spytałem, Kai, czy Krak był, był dobry? <laughs> najlepszy krek na świecie, stary. Tak? Najlepszy krek na świecie. Tak? No dobra. No, no dziękuję, dobrze. dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dobra Dobranoc. I wiesz, że to się zaczęło u mnie w, poko w, poko w pokoju komputerowym wszystko, jak przyszedłeś i mówisz, do zrób jakąś ulotkę, co? Zrób mi plakat. No. I zobacz, gdzie skończyliśmy, nie? Skończyliśmy przy więc no. Tak. no dobra. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Chyba już jest koniec świata. Wracacie? Nie wracajcie. Ja muszę wrócić, ale... A w naszym studiu Filip. Dobry wieczór. Serdecznie witam. Z zamiłowania jestem grafikiem z facji podcasterem, czyli to takie trochę inne radio, ale, ale też radio. No właśnie, ty mnie nagrywasz tutaj, tak? Tak, tak, tak to, to ja tam ja nagrywam co? wszystko i pozdrawiam Rafała, jego cudowną żonę. Znaczy Rafał wie, że cudowna, ja <głos> Wszystkie fajne dziewczyny oraz polskich podcasterów. Pozdrawiam także. Dziękuję bardzo. O Jezu, teraz będzie teraz będzie ta reklama o suchości i pochwyć. Przepraszam. Kiedy zaczynaliśmy listę 7 po 19, a teraz 11.